Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Znawidzonym podcaście. Jest sobota, 6 października 2018 roku. Słuchacie właśnie 206 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Zapraszam Was na recenzję Stories Untold. Mhm, dawno nie było u nas żadnej gry, a i sam też w sumie ostatnio nie gram za dużo... Jeżeli już to z grozy, głównie jakieś tam symulatorki chodzenia sobie przechodzę, takie, które da się ukończyć najpierw mniej więcej godzinę, ale ostatnio zapragnąłem odrobiny no, urozmaicenia powiedzmy i sięgnąłem właśnie wtedy po Stories Untold. Tytuł od No Code, wydany przez Devolver Digital. To jest też wydawca, którego jakoś tam sobie cenię, o tym zresztą wspominaliśmy i w przekaście i w różnych innych nagraniach na konglomeracie podcastowym. Tytuł Stories Untold zaintrygował mnie już na etapie promocji przy premierze, to jest w lutym 2017 roku, a potem jeszcze usłyszałem w podcaście Mysz Masz recenzję Kamila, i to też jest zabawne, bo ja już się troszkę wcześniej napaliłem, więc gdy Kamil recenzował ten tytuł, no to wiecie, chłonąłem każde jego słowo dość mocno i słuchałem tego w drodze do pracy. Mam taki odcinek, który czasami pokonuję pieszo gdy udaje się na paronne kursy i też czasami zaraz po tych kursach yy, też wracam tamtędy pieszo i jakoś tak mi się mocno skojarzył ten fragment przestrzeni po prostu z tą grą i z tą recenzją, że za każdym razem, gdy tamtędy przechodziłem, to nie wiem, słyszałem w uszach muzykę tutaj z trailerka, z intro no i w końcu stwierdziłem, że no muszę to nadrobić. Jest to Antologia czterech powiązanych ze sobą gier przygodowych, których akcja rozgrywa się w latach 80. XX wieku. Wydarzenia śledzimy z perspektywy pierwszej osoby, przy czym nie zawsze możemy się poruszać, czasami jesteśmy jak gdyby przywiązani do no nie do końca statycznego, ale jednak jednego tła. I mamy cztery segmenty. W pierwszym z nich siedzimy przy komputerze. I gramy w tekstową grę The House Abandon. W drugim epizodzie przy pomocy sprzętu medycznego wykonujemy eksperymenty na prawdopodobnie pozaziemskiej formie życia. W trzecim trafiamy na odciętą od świata położoną na tonącym w zaspach śnieżnych terenie rozgłośni radiowej. I tam odbieramy kodowane komunikaty. A w ostatnim epizodzie trafiamy do szpitala, gdzie... Dzieją się różne ciekawe rzeczy, ale więcej zdradzić nie mogę, bo to byłyby już chyba ciężkie spoilery. Hmm. Odpalacie sobie ten tytuł. No i to, co pierwsze, jako pierwsze rzuca się w oczy, to oprawa audio wideo, która dość dobrze pasuje do tej no, uderzającej jednak w sentymentalne tony treści. Całość wygląda i brzmi atrakcyjnie, ale jest bardzo mocno retro. Mamy specyficzne filtry kolorystyczne, no, mamy też grę tekstową, tak, coś raczej nieszczególnie codziennego, współcześnie dostajemy też takie naprawdę piękne, klimatyczne intro, które no, przypominało mi o znaczy akurat w związku z tym, że byłem w ubiegłym roku na Splet i tam widziałem kilkanaście razy intro festiwalu, Splet Film Fest w Lublinie o tym mówię. No To mi się skojarzyło po pierwsze, właśnie z tym festiwalem, ale też właśnie przypomina. To intro czołówki seriali telewizyjnych z ubiegłego stulecia i naprawdę świetnie buduje klimat. Jeszcze się rozgrywka nie zacznie, a my już jesteśmy w tym świecie, czujemy tę atmosferę, doceniamy tę oprawę audio-video i do tego to intro też jest wykorzystane, o czym początkowo nie wiemy, w narracji. Ono odgrywa pewną rolę w pewnym momencie troszkę się zmienia i to też jest świetne zagranie ze strony twórców, taki mały szok dla odbiorcy. No Bardzo jestem tutaj na tak w tym kontekście, tylko właśnie przy oprawie jeszcze warto ostrzec, że to nie jest dobry tytuł dla epileptyków, bo w drugim epizodzie pojawia się coś no co jest właśnie jak gdyby światłem stroboskopowym i to jest dość intensywne i trwa długo całkiem ta sekwencja. Nawet ja jako zdrowa osoba po prostu patrzyłem w ten ekran i mrugałem, bo no, ten efekt jest dość intensywny. To tyle o prawie może gameplay. Ten też jest retro i też jest ograniczony, liniowy, ale właśnie dobrze współgra z tą opowieścią i pozwala na całkiem nie są dawkę imersji. Pierwsze trzy etapy uczą nas pewnych mechanik, a czwarty zaś sprawdza właśnie na ile jesteśmy pojętnymi uczniami. Tak, Pozwala nam wykorzystać tę wiedzę z trzech pierwszych epizodów i do tego też pozwala poznać sens całej przygody. Ale wycofnijmy się na chwilę do tego pierwszego epizodu. Tutaj rozpoczynamy od gry w grze. Widzimy komputer na drewnianym stole obok jakieś zdjęcie rodzinne pod suwitem źródło światła. Mamy grę tekstową, która się tam odpala. Możemy troszkę się porozglądać, ale nie za mocno. No i skupiamy się na tej tekstówce. Ona jest raczej prosta, ale też wymaga sporo precyzji. Wpisujemy hasła po angielsku oczywiście, przede wszystkim takie standardowe w stylu look around, move to kitchen, check note, Hit writings i i ta mechanika powraca w czwartym akcie, o ile na przykład pierwszy mnie nie zblokował, tak, czytam na moment się zaciąłem, ale w końcu załapałem. O co chodzi, tak w czwartym akcie, zwłaszcza że już też to napięcie wzrastało, nie chciałem jakoś wpisywać tysiąca przypadkowych haseł strzelając i wiedząc, że tak jest raczej wymaga precyzji, jest raczej precyzyjna, no to wtedy, gdy dwa razy utknąłem, raz pomógł mi słownik, po prostu sprawdziłem sobie jedno słowo i doszedłem do komendy sama. Za drugim razem sprawdziłem poradnik na Steamie, żeby się nie zblokować. Co ważne, to wspomniane otoczenie komputera tutaj w tej pierwszej sekwencji też jest istotne, bo no to jest horror, więc raz światło nam mrugnie, raz za nami otworzą się drzwi, innym razem coś usłyszymy i to dobrze buduje napięcie, atmosferę, zagrożenia, osaczenia. Niby proste zagrania, ale skuteczne. W drugim i trzecim epizodzie wcielamy się w pracowników takich wyspecjalizowanych nie wiem, instytucji. Raz jesteśmy w tym laboratorium, raz w rozgłośni. Raz jesteśmy w laboratorium, raz w rozgłośni radiowej. A to też oznacza pracę ze skomplikowanym sprzętem. Mamy pod ręką instrukcję obsługi, i właśnie w drugim epizodzie mamy komputer i na nim, jak gdyby, tutorial, instrukcje, i tak dalej. A na drugim ekranie przeskakujemy sobie tabem całe całą startę urządzeń, a w trzecim epizodzie jeden ekran to jest jak gdyby radioodbiornik, a drugi to są fotogramy, które dodatkowo odtwarzamy na grafoskopie czy czymś takim. I w tym drugim epizodzie te instrukcje wydawały mi się takie całkiem przystępne. W tym trzecim troszkę też się pogubiłem, bo ten grafoskop no, ma wszystkie opcje takie rzeczywiste. To znaczy możemy przerzucać strony przesuwać je po ekranie, przybliżać, oddalać, ustawiać ostrość. No i ja właśnie tej ostrości nie załapałem na początku, więc wytężałem wzrok w niektórych, przy niektórych zadaniach wiecie, rozkminiałem, co tam może być napisane. No tu się okazało, że wszystko da się łatwo odcyfrować, tylko trzeba załapać całą mechanikę. No ale właśnie to też jest strasznie imersyjne, nie? że dostajemy ten stary sprzęt, no i można się irritować, boże, jakie to toporne. No ale tak to wtedy działało, nie? Jest to całkiem wiarygodne i też znowu dobrze buduje napięcie. Ostatni epizod pozwala nam wykorzystać te wszystkie umiejętności wcześniejsze, uporządkować też zebrane wcześniej informacje i w pewnym momencie można się domyślić finałowego twistu, tego jak to wszystko zostanie ze sobą powiązane, no ale to są ostatnie minuty zabawy tak nie wiem, ostatnie kilkanaście minut powiedzmy z trzech godzin mniej więcej czyli to nie jest tak, że nagle o zawód o przewidywalna historia nie, właśnie wręcz przeciwnie, nawet czujemy satysfakcję, że jakoś poskładaliśmy te elementy w jeden spójny obrazek. I cały ten tytuł to moim zdaniem udany eksperyment. On ma oczywiście wiele wad, ale to nadal jest coś w jakiś sposób unikalnego. Dostaliśmy grę umieszczoną w grze, umieszczonej w grze jak gdyby. I do tego ten trzeci poziom oddziałuje na drugi, drugi na pierwszy. A to już coś na tyle oryginalnego, że szkoda by to było moim zdaniem przegapić. Zastosowane mechaniki, jak powiedziałem przed chwilą, są dość toporne i nie dzisiejsze, ale gra jest raczej krótka i niezbyt skomplikowana, więc nawet jacyś antyfani tekstówek czy hadzaków powinni tutaj dotrwać spokojnie do końca. To ograniczenie przestrzeni do jednego czy dwóch ekranów, no niby też właśnie mocno jest ogranicza go gracza, ale też wzmacnia poczucie osaczenia, zamknięcia, zniewolenia, ta toporna obsługa sprzętu przypomina po prostu pracę z tą technologią sprzed 30-40 lat, to wszystko jest świadome, tak? nawet jeżeli czasem pewnie tutaj cięcia budżetowe, jak coś tam wymusiły. No to pomimo wszystko to pasuje bardzo. Oprawa, gameplay, rozgrywka, wszystko pasuje bardzo dobrze do siebie nawzajem. Wszystko jest strasznie retro, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa całe Stories Untold przypomina też oczywiście mocno epizod interaktywny, epizod opowieści, skrypty czy innej strefy mroku czy podobnego serialu z dawnych lat. Ten tytuł też troszkę pogrywa sobie z nami, bo my myślimy, że to my sterujemy rzeczywistością, a prawda jest ciut inna. No, Stories Untold to nie jest żadna rewolucja, ale intrygujący recycling różnych takich niecodziennych elementów, czego efektem jest dość unikatowe, ciekawe doświadczenie. Tytuł kosztuje bodajże 36 zł aktualnie na Steamie, ale na wyprzedażach można go spokojnie wyrwać za jakieś, nie wiem, minus 75%, za, nie wiem, powiedzmy dyszkę, czy nawet mniej, więc ja polecam, tak, to jest mała, ale ciekawa, sympatyczna rzecz, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają czasu na stugodzinne gry, a z singlem, który nigdy się nie kończy. No, To jest coś naprawdę sympatycznego, ciekawego. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do następnego jazdu. Cześć. A już za tydzień kolejny na widownym podcastie. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Mr. Owl. I am the owner of the Rusty Lake Hotel. Oh, look, the guests are arriving. They all have their own reasons to be here. And I, I have my own reasons to let them stay. We will be having five dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's going to be a wonderful week. Let's make some memories.